To są informacje Polskiego Radia 24. Nieprzeciętna osoba pomagał ludziom i zwierzętom. W wypadku drogowym zginął poseł Litewka z Lewicy. Na nowy etap współpracy z bbn liczą przedstawiciele rządu. Tak jest pod Sławomira Cęckiewicza. Czy ten temat ma przyćmić aferę z zonda krypto? Chodzi o zapowiedź ujawnienia aneksu do raportu OWSI. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Policja bada przyczyny wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Kierowca samochodu osobowego, który wjechał w posła jadącego rowerem, był trzeźwy, informuje podkomisarz Damian Korczyński z zespołu prasowego policji w Dąbrowie Górniczej. W tym momencie pobierane jest mu krew i, i wszystkie możliwe badania tam w kierunku wykluczenia ewentualnych możliwości potwierdzenia stanu czoźwości bądź nie Prawdopodobną przyczyną mogło być zasłabnięcie albo zaśnięcie. Tragicznie zmarłego kolegę żegnają politycy lewicy, w tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.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 Sławomir Cenckiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podał się do dymisji. Powód? Rząd Donalda Tuska i podległe mu służby, jak mówił rzecznik prezydenta, uniemożliwiały mu wykonywanie obowiązków, odmawiając dostępu do informacji niejawnych. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.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 Ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji w WSI może być próbą odciągnięcia uwagi społeczeństwa od niewygodnych tematów dla PiSu. Tak uważa wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Prezydent rozpoczął procedury, które zmierzają do udostępnienia dokumentu opinii publicznej. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji mówił w naszym studiu, że może chodzić o próbę przeniesienia zainteresowania mediów np. z tematu o aferze z zonda krypto. Może to być również jakaś gra, która ma na celu stworzyć zasłonę dymną od innych problemów, które się mogą wydarzyć albo się aktualnie dzieją, żeby nie dyskutować w przestrzeni publicznej o zonda krypto i powiązaniach polityków PiS i Konfederacji, o samych problemach, które są w PiSie, więc to jest być może taka akcja wrzucenia. Donald Trump chyba też powiedział, że będzie odtajniał kwestię UFO. No to mamy takie swoje UFO polsce, czyli WSI likwidacje lata 90., pamiętamy jak to jest, więc żeby przestrzeń publiczna, media mogły żyć jakimś tematem, a nie znowu zajmować się Morawieckim, Terleckim, Kaczyńskim, Aneks to załącznik do raportu Komisji Weryfikacyjnej z 2007 roku. Raport był opublikowany za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zawiera informacje o powiązaniach oficerów WSI z biznesem, polityką oraz służbami innych państw po 1989 roku. Rosja zapowiada wstrzymanie transportu kazachskiej ropy do niemieckiego Szwed. Brak surowca w nadodrzańskiej rafinerii PCK może doprowadzić do braków paliwa na stacjach w Niemczech, również w zachodniej Polsce. Rosyjski wicepremier ds. energii zapowiedział wstrzymanie przesyłu przez teren Rosji rurociągiem przyjaźń od 1 maja. Aleksander Nowak tłumaczy to uwarunkowaniami technicznymi. Niemieccy eksperci przypominają, że podobnie tłumaczono początkowo wstrzymanie dostaw gazu przez Nord Stream w 2022 roku. Po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosja chciała ukarać w ten sposób Niemcy za udział w sankcjach na Kreml i pomocy dla Ukrainy. Ministra gospodarki niemiecka Terina Reisie zapewnia, że surowca nie zabraknie. Planowany jest zwiększony transport portów w Gdańsku i Rostoku. Specjaliści ostrzegają jednak, że w najgorszym scenariuszu wstrzymana zostanie produkcja paliw, co może oznaczać problemy na lotnisku w Berlinie i na stacjach wschodnich Niemiec i zachodniej Polski. Premier Brandenburgii, w której leży Szwed, poinformował, że razem z rządem federalnym oraz władzami paliwowej spółki prowadzi rozmowy o innych źródłach dostaw. Dietmar Wojtkę podkreśla, że rosyjski krok poważnie wpłynie na rafinerię PCK, ale jeszcze większe problemy były cztery lata temu, a sytuację udało się wtedy opanować. Z Berlina Adam Gruczewski, i Polskie Radio. A propos paliw jutro, ich ceny wzrosną. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 3 grosze, litr benzyny 98 oktanowej 6,62, a oleju napędowego 6 ,79 zł. 79 groszy. To były informacje Polskiego Radia 24. Do minus dwóch stopni spadnie w nocy miejscami przy gruncie temperatura na północy kraju w pozostałych regionach bez przemrozków. Od zera na Pomorzu i w Dolinach Bieszczadzkich do opięciu w Wielkopolsce. Jutro nadal będzie dość ciepło, ale będzie więcej chmur, a miejscami pokropi przelotny deszcz. Reklama.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 Dobry wieczór, Krzysztof Grzybowski. Zbędę z Państwem do północy, a przed nami dziś wieczorem na antenie Polskiego Radio 24. Między innymi Samozdrowie, będzie również spotkanie z Pawłem Wojewódką jego gośćmi. Magazyn sportowy, czyli najnowsze doniesienia ze świata sportu. Na to zaprosimy po godzinie 20, natomiast po 21.30 Eliza Olczyk, publicystka, będzie komentować najważniejsze dzisiejsze wydarzenia polityczne. To oczywiście nie wszystko, to tylko część naszych propozycji, ale tradycyjnie zaczniemy od... Zmiany klimatu. Zmiana klimatu.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 no tutaj niestety y, zaczynają się pojawiać konflikty na linii człowiek-bubr i nie wszyscy już tak przychylnie patrzą na niego, ale generalnie populacja jest dość stabilna. To jest y, też ciekawe, że przez wieki tak naprawdę bubr był prawie że na wymarciu w Polsce i w zasadzie no, ostatnie 100-150 lat no, to jest taka konsekwentna odbudowa tej populacji.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 zatrzymują wodę i ją, ją gdzieś tam magazynują w terenie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 dzieje się praktycznie w całym kraju i Wody Polskie jako instytucja do tej pory składały wnioski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 Reklamie, ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrobię. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na wwwfundacja Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo! Pięknie! Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc.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 trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka, kiedy jechał rowerem, uderzył w niego samochód. Na miejscu jest biegły z zakresu medycyny sądowej oraz ekspert od wypadków drogowych, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian. Na terenie Dąbrowy Górniczej w rejonie ulicy Kazimierzowskiej doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz rowerzysty. Wedle wstępnych ustaleń zderzenie miało charakter czołowy. 57-letni Kierowca pojazdu uczestniczącego w zajściu został zatrzymany. Poddano go badaniu trzeźwości przy pomocy analizatora wydechu. Badanie to dało wynik negatywny. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom, napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Poseł Łukasz Litewka miał 36 lat. Prezydent Ukrainy dziękuję Unii Europejskiej za zgodę na pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro. Od spotkania europejskich przywódców z Wołodymyrem Załęskim rozpoczął się unijny szczyt na Cyprze. Jest to dla nas ważne, wzmocni to naszą armię, pozwoli też zwiększyć produkcję obrony powietrznej i chronić system energetyczny, powiedział ukraiński przywódca. Pierwsza transza trafi do Kijowa najpóźniej w przyszłym miesiącu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje, aby poszkodowani w aferze Zonda Krypto zgłaszali się do prokuratury regionalnej w Katowicach. W ubiegłym tygodniu wszczęto śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Każdego dnia do prokuratury trafia kilkaset zawiadomień od osób poszkodowanych.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 Na koniec Łódź, w centrum miasta powstaje Galeria Neonów. Niebawem rozbłysną one na elewacji kamienicy przy pasażu Margaret Thatcher. Instalacja ma nawiązywać do łódzkiego dziedzictwa kinowego, mówi architekt miasta Robert Sobański. To jest wynik, no nie ukrywam, ciężkiej pracy, która polegała na odtwarzaniu ze zdjęć neonów z dawnych łódzkich kin. Tych kin mieliśmy około 35, z tego co wiem, zostały dwa. Tu wisi 14 neonów, mamy w zanadrzu kolejnych 16. Neony w pasażu Margaret Thatcher w Łodzi będzie można podziwiać od początku maja. Informacje o godzinie 20 przedstawi Radosław Siennicki. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Wieczór w Polskim Radiu 24. Za 27 minut, godzina 20, już teraz na antenie Polskiego Radia porozmawiamy o tym, jak nie zardzewieć. Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Witam dzisiejszego gościa. A ze mną pan Marek Sobociński, trener sportowy i trener biznesu, twórca Mobility Flow Break. Dobry wieczór. Dobry wieczór.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 Tak, to piekielnie boli, natomiast są większe problemy z układem krążenia, z układem nerwowym i tutaj mam już duży, duży kłopoty ze zdrowiem, bo jeżeli zbyt długo siedzimy, to niestety, delikatnie mówiąc, przytykamy się w tych podstawowych arteriach, w tych drogach, które są, powinny być przez cały czas drożne.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 bo właściwie powięź myśli jest o wiele bardziej unerwiona niż nasze mięśnie. I ta powięź po prostu mówi skoro tutaj tyle czasu człowieku spędzasz w takiej pozycji to widocznie jest to dla ciebie prawidłowa pozycja ta zgięta taka pochylona. No i zaczyna się oczywiście w tym momencie układać odpowiednio. Usztywnia się przestaje być elastyczna i zaczyna nas po prostu boleć kręgosłup. W sumie to wystarczy raz na jakiś czas wstać i ją trochę delikatnie rozruszać. Ale jak siedzimy, bo mamy rzeczy do wiele rzeczy do zrobienia, zapominamy o tym. I to jest układ pomięziowo-mięśniowy. Mamy układ krwionośny, który